Wibracja 68. Intuicja mówi, nie. Twoja intuicja nieustannie daje ci o sobie znać. Dobrze o tym wiesz, ponieważ z pewnością nieraz mówiłeś, trzeba było siebie posłuchać. Prawda jest taka, że wszyscy od czasu do czasu ignorujemy głos naszej intuicji. Ja unikałem jej przez wiele lat, lecz ostatnio dokonałem wielkiego przełomu. Pracowałem wówczas nad moją sylwetką, i po zrzuceniu 36 zbędnych kilogramów moja intuicja rozjaśniła się, a ja w cudowny sposób połączyłem się z upodobaniami i potrzebami mojego ciała. Pewnego razu byłem na spotkaniu z wydawcą w Londynie. Było to większe przyjęcie, gdzie goście mieli nieograniczony dostęp do różnych przekąsek i alkoholu. Kelnerzy krążyli między nami z pełnymi tacami i Pomimo, że parę chwil wcześniej zjadłem pyszne wegańskie risotto i nie byłem głodny, obudziła się chciwa część mojej natury. Podszedł do mnie kelner, a ja nie mogłem powstrzymać się przed skosztowaniem smażonej przekąski. Zaciskałem pięści i słyszałem wewnętrzny głos krzyczący, nie rób tego. Nie rób tego, to tylko pretekst do autosabotażu. Nie rób tego. Jednocześnie głos chciwości szeptał. Czy to tempura? Och, w którym sosie moglibyśmy to zanurzyć? W jednej chwili rozpoczęła się w moim umyśle ogromna bitwa, a ja, co najdziwniejsze, obserwowałem ją z boku. Wiedziałem, że nie potrzebuję przekąski, a głos chciwości tylko mi przeszkadza, zatem krzyknąłem, intuicja mówi, nie. Kelner zrozumiał, o co mi chodziło. Chciwość umilkła. Odszedłem silny a znajomi przybili ze mną piątkę. Wibracja na dziś. W związku z czym twoja intuicja mówi nie? Dzisiaj zachęcę cię do zastosowania następującej afirmacji. Intuicja mówi nie. Powiedz to sobie za każdym razem, gdy poczujesz potrzebę odmówienia, lecz w twojej głowie będzie odbywała się bitwa. Poczujesz wolność. Podziel się wibracją słuchamy podpowiedzi intuicji.